Ewe, jed jedziesz. Zna ktoś? można to Styl. Skór wielu pić się w tym rr, Szczer do no ludzi wielu się pobrudzi, bo nie wiedzą co to. Wielu trzeci o to, to chcę iść nie dla Frajera. Trzeba to rozumieć, żeby zacząć to, przez chcę. możliwości zaczyna mieć w Stanęły mi w gardle dwie duże osi. Pierdolę system i to moja sprawa. Cię się kogoś interesuje, ta chora zabawa. Siema za śniemą, kłamstwo za kłamstwem. Weźmy męża razem się z chastem spokojnie, wypierdalaj stąd Po co tu rozśmiewasz? Nie przyjmuj swąd mi wziąć i co tu robisz? Przecież wiesz, że tu kuj, bo Nic nie zarobisz Wypierdalaj stąd Nie wypierdalaj stąd Rad, dwa, trzy, to i brawiesz w jakiś dym, wkręc coraz gorzej, każdy oży jak może zastanów się co robić, może ktoś ci pomoże, a może, może i nie, nie i preodujesz morze, walka na loże, nie pojadę nad morze, kasy wciąż mało, na zioł wciąż brakuje, a przecież wiadomo, że w Janiu się lubuje, zacznij pustówki, śmiej półludzki, kogo na to stać? nie ze da na tych żeniących gości pierdolonych złodziei bazujących na naimności wypierdalaj stąd więc wypierdalaj stąd wypierdalaj stąd więc wypierdalaj stąd Raz, to poznański styl, prosty wysadzający Wszystkie mosty jak wychodzą, prosty na juchnię, delonej Za chwilę wychodzę do swojej ekipy Zostawić nas Vegas i zajerać faje Dzisiaj będzie miasta, dłużej zostaje i chór tym, że more są za małe 3,5 lufy i tak będzie zamed jak leks i atrament. tak ja i lufa ekstra zabawa uśmiech od ucha do ucha Ekstra czapa, ekstra armata niech mi nic nie przeszkadza dopóki jest waza wypierdalaj stąd więc wypierdalaj stąd wypierdalaj stąd Stąd. I teraz kurwa wszyscy Dzień. wypierdalaj stąd Dzień. Jeszcze głośniej Więc wypierdalaj stąd Dzień. Wypierdalaj stąd Dzień. Więc wypierdalaj stąd I teraz cały klub musi! jest Więc wypierdalaj stąd! Ty wypierdalaj stąd! Więc wypierdalaj stąd! Się nie podoba, to wypierdalaj!